to są informacje Polskiego Radia 24. Wybory parlamentarne na Węgrzech głosy oddali już liderzy dwóch największych partii. Fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie. Delegacje USA i Iranu wracają do swoich krajów. Premier Donald Tusk w drodze do Korei Południowej. Warszawa i Seul chcą zacieśnić współpracę. Minęła godzina 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Swój głos oddali już liderzy dwóch największych partii. Premier Viktor Orban powiedział, że po ciężkiej kampanii gra o zwycięstwo. Uwielbiam kampanię, spotykanie się z jak największą liczbą osób i dogłębne omawianie większości spraw. Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję wszystkim węgierskim wyborcom za to, że mnie przyjęli, że ze mną rozmawiali, że mnie wysłuchali i że pozwolili mi przedstawić moje argumenty. Decyzja, którą podejmą dziś Węgrzy, będzie ważna nie tylko na kolejne 4 lata, mówił po oddaniu głosu lider węgierskiej opozycji Peter Modzior.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 Po pierwszych trzech godzinach głosowania frekwencja w węgierskich wyborach wyniosła prawie 17%, o 7 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu. Przebieg wyborów przez cały dzień będziemy dla Państwa śledzić na antenie Polskiego Radia 24. O 22 startuje węgierski wieczór. W naszym studiu będziemy gościć ekspertów, którzy będą komentować wyniki wyborów. Nie zabraknie także relacji naszych korespondentów. Pakistańskie władze apelują do Iranu i USA, aby utrzymały rozejm. To mimo fiaska negocjacji pokojowych w Islamabadzie. Zawieszenie broni jest kruche, bo Iran nie otworzył cieśniny Ormus, ani nie zgodził się na porzucenie ambicji nuklearnych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.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 które oświadczył, że Izrael nie osiągnął swoich celów w kwestii bezpieczeństwa. Nic nie wskazuje na to, że wstrzymana zostanie operacja przeciwko Libanowi. Izrael deklaruje, że gotowy jest też do powrotu do niszczenia celów w Iranie. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio Jerozolima. Według dziennika Teheran Times również irańska delegacja opuściła już Islamabad i wraca do kraju. Premier Donald Tusk rozpocznie dziś wizytę w Korei Południowej. Celem jest wzmocnienie współpracy bilateralnej i podniesienie jej rangi do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego. O wadze tej wizyty mówił nasz gość Marceli Burdelski z Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Jest to pierwsza wizyta premiera po 27 latach. Ostatnia była Jerzego Buska w 1999 roku. Natomiast szczególnie w Azji. Biznesu nie załatwia się, prawda, mailami czy nawet telekonferencjami. Ważne są spotkania osobiste przywódców. Jutro szef polskiego rządu spotka się z przedstawicielami najwyższych władz Korei Południowej. We wtorek poleci do Japonii. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w centrum Łodzi. Ogień pojawił się po godzinie trzeciej w kamienicy przy ulicy Nawrot. Gdy strażacy dotarli na miejsce, pożar na drugim piętrze był już w pełni rozwinięty, a na klatce schodowej panowało silne zadymienie. Z budynku natychmiast ewakuowano 15 osób, mówi Jędrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej. Niestety w północy mieszkaniom strażacy odnaleźli ciało 77-letniej kobiety. Było już za późno na udzielenie jakiejkolwiek pomocy medycznej. Przyczyną tego zdarzenia było najprawdopodobniej zaproszenie ognia przez lokatorkę. W akcji gaśniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Policami Warszawy przejdzie dziś 19. katyński marsz cieni. W czasie wydarzenia pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej będą rozdawać repliki guzików z mundurów polskich oficerów zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Mają one niezwykłą symbolikę, mówi Łukasz Kostrzyński z IPN-u.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 Zakończył się półtorej godziny później przy pomniku poległym i pomortowanym na wschodzie. To były informacje Polskiego Radia 24. Na zachodzie i wschodzie kraju może dziś popadać deszcz, na pozostałym obszarze będzie dosyć pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, w Karpatach oraz miejscami na wybrzeżu do 15 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie i zachodzie okresami porywisty.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 Do wiedzy. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Nie przenosimy się do Budapesztu, bo tam liderzy wyścigu o węgierski parlament oddali już głosy w dzisiejszych wyborach. Walka toczy się, przypomnijmy, między prawicowym ugrupowaniem Fidesz, Wiktora Orbana oraz opozycyjną centroprawicową partią TISA, Pitera Madziara. Niezależne sondażownie wskazują na zwycięstwo opozycji, ale ośrodki rządowe dają przewagę partii rządzącej. Na miejscu w Budapeszcie jest Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Co mówili obaj politycy po tym, jak wrzucili swój głos do urny wyborczej? No właśnie. Premier Orban stwierdził, że kampania wyborcza została naznaczona interwencją obcych służb specjalnych. Wystarczy chociażby przypomnieć nagrania rozmów szefa węgierskiej dyplomacji z szefem msz Rosji, Siergiejem Ławrowym, które wyciekały do mediów. Dotyczyły chociażby blokowania aneksji Ukrainy do Unii Europejskiej, przekazywania unijnych dokumentów w Moskwie oraz konsultacji węgiersko-rosyjskich podczas szczytów Rady Europejskiej. Niemniej Orban zapowiedział, że uszanuje decyzję narodu węgierskiego, w dzisiejszych wyborach. Co do swoich relacji z Unią Europejską, Komisją Europejską stwierdził, że Węgry są członkiem Unii i mają swoje prawa, ale pozostaną państwem narodowym i są przeciwko tworzeniu imperiów czy centralizacji władzy. Nawet jeśli Orban przegra, zapowiada, że to nie będą jego ostatnie wybory, bo dalej czuje się, tu cytat, młodym mężczyzną, ale po ciężkiej kampanii gra o zwycięstwo.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 A co do zarzutów o bycie przyjacielem Putina, Orban stwierdził, że Węgry dążą do przyjaznych stosunków ze wszystkimi wielkimi przywódcami państw, od Ameryki po Chiny przez Rosję. W przypadku porażki Orban pogratuluje Peterowi Madziarowi. Lider opozycyjnej Tisy zachęca obywateli do udziału w wyborach. Frekwencja na godzinę dziewiątą wynosi prawie 17%. Madziar po ewentualnym zwycięstwie proponuje m.in. modyfikację konstytucji, wprowadzenie dwukadencyjności dla premiera oraz wprowadzenie mechanizmu, antykorupcyjnych i złożenie wniosku o przystąpienie Węgier do prokuratury europejskiej, a tak zwrócił się do wyborców. Wybieramy między wschodem a zachodem propagandą, a uczciwym, uczciwym dyskursem publicznym, korupcją, a czystym życiem publicznym, dalszym upadkiem i całkowitym załamaniem się państwowych służb publicznych, a sprowadzeniem funduszy unijnych do kraju i reaktywacją węgierskiej gospodarki. Madziar przestrzega mężów zaufania, aby sprawdzali podejrzane przypadki w komisjach, na przykład próby wchodzenia do komisji w koszulkach partyjnych lub z flagami partii TISA, co mogłoby doprowadzić do unieważnienia wyniku wyborów. Tutaj obie wielkie partie, czyli FISA, TISA i Fides, założyły takie platformy, na których można zgłaszać nieprawidłowości. Fides dopatrzył się już 640 takich nieprawidłowości. TISA wcześniej mówiła o około 60. Głosowanie potrwa do godziny 19, ale pierwsze Cząstkowe wyniki od Państwowej Komisji Wyborczej poznamy dopiero po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego, co oczywiście może się trochę przedłużyć. Michala, w jakiej atmosferze to głosowanie przebiega? Bo mówimy o tych głównych graczach, o tych politykach, liderów, liderach obu najważniejszych ugrupowań na Węgrzech, ale przecież głosują sami Węgrzy. Mówisz o tym, że frekwencja idzie na rekord. Tak, na razie głosowanie przebiega dość spokojnie. Ja obserwowałem jak to wygląda w jednej z komisji rano i nikt tutaj awantur nie wszczynał. Natomiast no, wydaje się, że Węgrzy już się troszkę politycznie wyżyli przez te ostatnie tygodnie kampanii parlamentarnej. Było mnóstwo wieców, obaj politycy z wielkich partii objechali cały kraj. Wobec tego dzisiaj już troszkę ta, ta para z gwizdka uleciała. Michał Makowski zostaje w Budapeszcie. Michale, bardzo dziękuję za te relacje i czekamy na kolejne, następne. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. A z nami już połączony pan Mateusz Macini, reportażysta, tygodnik Polityka, również Gazeta Wyborcza. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Z tego co wiem, pan również w Budapeszcie. Również w Budapeszcie. No to jak ta atmosfera pana oczami wygląda. Czuje się jakiś rodzaj zniecierpliwienia, czuje się ten wiatr zmian, który być może nad Budapeszt i nad całe węgry nadciąga? No, z jednej strony na pewno czuć bardzo dużą nerwowość, zwłaszcza wśród zwolenników TIS-y, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy naukowców, pracowników uczelni, którzy z jednej strony zdają się być no, dość jednoznaczni w swoich ocenach i mówią jeżeli patrzeć na sondaże, jeżeli wierzyć tym liczbom, które w większości, bo to powiedzmy numerycznie zdecydowana większość tych pracowni badań opinii publicznej wskazuje na przewagę tis -y. Owszem, mamy cały czas takie sondaże, które są jednoznacznie związane z Fideszem, które dają Or Orbanowi przewagę, no, ale nawet w niektórych z nich się już pojawiają takie E, takie ciche e, przecieki, czy ciche sugestie, że być może to poparcie de w nie będzie duże. Natomiast no, panuje z jednej strony, tak jak mówiłem, nerwowość, że może te sondaże są niedoszacowane, czy może Fides jest niedosz, niedoszacowany, zwłaszcza jeśli chodzi o poparcie na prowincji, w małych miastach, na wsiach. Tu ja usłyszałem nawet takie liczby, jak potencjalnie pół miliona głosów, pół miliona wyborców, do których ankieterzy mogli nie mieć szansy w ogóle dotrzeć, bo to są ludzie, którzy są cyfrowo wykluczeni, którzy nie nie czytają gazet, nie biorą udziału w życiu publicznym, no ale z drugiej strony jest też, i myślę, że to jest taki dominujący jednak, taka dominująca emocja, bardzo duże pragnienie zmiany. No że Orban rządzi od 16 lat. Tutaj ja spotkałem się z całym szeregiem ludzi, którzy będą głosować e, po raz pierwszy w swoim życiu w tych wyborach, którzy nie mają fizycznej pamięci innych Węgier niż Węgry Orbana, a to też są Węgry, które są w permanentnym konflikcie z Unią Europejską, które są bardzo mocno podpięte pod tą amerykańską antyliberalną kopiówkę i które też biednieją, bo Węgry są krajem w tej chwili prawie najbiedniejszym w Unii mhm. Europejskiej i dużo bardziej ubogim niż mogłyby być. Panie redaktorze, Węgrzy będą głosować sercem, rozumem, kieszenią? Myślę, że przede wszystkim kieszenią, dlatego, że my oczywiście y, reprezentując zagraniczne media i pisząc o tych Węgrzech, o Orbanie, y, zawsze się koncentrujemy, czy w przeważającej większości przypadków się koncentrujemy na tym międzynarodowym no. wymiarze. I o tym też bo jeszcze rzeczy... porozmawiamy. O tym też jeszcze porozmawiamy, y, bo, bo, bo rzeczywiście to jest jakaś zagadka, że mimo wszystko premier tak małego, dziesięciomilionowego mm. kraju ma tak gigantyczny wpływ kulturowy, propagandowy właściwie na znacznie większe od siebie kraje, znaczy w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast to nie ma większego przełożenia na e, wygierską kampanię wyborczą i też na nastroje e, społeczne. Ja mam wrażenie, że te wszystkie bardzo wymuszone też miejscami próby e, podbicia swojej popularności, wizytą J.D. Vansa, e, czy telefonami od Donalda Trumpa, czy nawet tym, że Trump wczoraj napisał w mediach społecznościowych jeśli Orban wygra, to pomożemy z całą mocą amerykańskiej gospodarki. Węgrzy nie zwracają za, za bardzo na to uwagi. Ja cały czas tutaj, jak, odkąd przyjechałem do Bada też tu słyszę narzekania na służbę zdrowia, narzekania na transport publiczny, bardzo, opowieści o bardzo niskich emeryturach, takie przeświadczenie, że przez te 16 lat Orbana mieliśmy być przyjaciółmi wszystkich, a nie jesteśmy przyjaciółmi nikogo. Dlatego, że te zagraniczne inwestycje z Chin nic nie dały. Amerykanie też nie dostawili tutaj pieniędzy, więc yy, patrzy się przede wszystkim na te struktury państwowe jako struktury bardzo skorumpowane, które mm. kradną, które zabrały Węgrom miliony czy nawet miliardy euro, no ale przede wszystkim zabrały też nadzieję na przyszłość, bo tutaj mało kto liczy się z tym, że Orban nawet gdyby został u władzy, byłby w stanie cokolwiek poprawić Węgrów. Zastanawiam się, czy ci, którzy będą albo już głosują na TISE w tych wyborach, głosują bardziej za Madziarem, czy bardziej przeciwko Orbanowi? Myślę, że są i tacy, i tacy, bo też pamiętajmy, myślę, że to w polskich mediach cały czas za mało się przebija, że Peter Madziar nie jest żadnym liberałem i on nie jest osobą, która byłaby diametralnie inna. Człowiek, który wyszedł od... z Fidesu, prawda? Tak, ale mało tego, że on wyszedł z Fideszu, bardzo wielu innych wpływowych polityków TISY, na przykład Anita Orban, która jest tutaj typowana na minister spraw zagranicznych, no to też jest była członkini rządu Wiktora Orbana i bardzo blisko związana z nim osoba politycznie wcześniej. Tyle tylko, że to można na dwa sposoby interpretować. Po pierwsze, Madziar nie miałby najmniejszy szans na zwycięstwo, gdyby był takim prozachodnim liberałem, dlatego że Węgry to jest jednak bardzo konserwatywne społeczeństwo. On, żeby mieć w ogóle możliwość tutaj walki z Orbanem, no to musi tak stać w połowie drogi właściwie między Fidesem a jakimś takim liberalnym centrum. I, i, I to jest jakaś nowa może rzeczywistość unijna, czy rzeczywistość europejska, że, że tacy przywódcy mogą tylko, może pokonać y, takich koczących autokratów jak Orban. No ale z drugiej strony jest też taka część, myślę, tego społeczeństwa, która głosuje na Madziara, dlatego że Madziar jest takim, w dobrym tego słowa znaczeniu, klasycznym populistą. On zbudował partię, która jest bardzo wodzowska, on zbudował świetny wizerunek publiczny wokół siebie, na wiecach, zwłaszcza wśród młodych ludzi. On jest właściwie traktowany jak gwiazda roka, tu się z nim wszyscy fotografują, mają go na koszulkach, mają go na przypinkach. Ja tutaj widziałem mnóstwo licealistów, takich bardzo już wesołutkich w tamtych wieczór, e, którzy, którzy po prostu krzyczeli, że no, ja nich Madziar to to jest jakiś taki bohater pokoleniowy prawie. Więc myślę, że ci młodzi głosują za nim, bo widzą w nim jakiegoś może ambasadora dobrej nadziei. Są też tacy bardziej koniunkturalni starsi wyborcy, którzy po prostu widzą, że ten reżim Orbana gnije od środka i nie ma zdolności reformowania się tak, żeby coś się tutaj zmieniło to, panie redaktorze, co się takiego stało, że Węgry, ten w sumie niewielki kraj w środku Europy, bez dostępu do morza, nagle stał się areną rywalizacji wielkich mocarstw, bo przecież mówimy o tych wpływach rosyjskich, kremlowskich na wybory na Węgrzech. Był tam niedawno wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy to połączenie słynne ze sceny w czasie, no, wiecu. No chyba tak to należy określić. No, konferencja prasowa była to formalnie, ale przecież nikt nie ukrywał, że J.D. Vance pojechał do Budapesztu po to, żeby wspierać Urbana i po to też zadzwonił do prezydenta Trumpa, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wyrazić swoje poparcie dla premiera Węgier. No jest jeszcze Unia Europejska, ważny gracz, który także zabiera swój głos w, w tych wyborach. Jak to się stało, że właśnie Węgry skupiają i Viktor Orban skupiają na sobie uwagę najważniejszych polityków i największych krajów na świecie? i Dlaczego im tak bardzo na przyszłości Węgier i tego, kto będzie tam rządził zależy? No myślę, że tu padło bardzo ważne zdanie, że to bardziej jednak Wiktor Orban niż Węgry, mhm. bo to jest w dużej mierze show jednego człowieka i zawsze był show jednego człowieka. Myślę, że dużo moglibyśmy spędzić czasu rozmawiając o tym, kim jest Wiktor Orban, jak bardzo jest sprawnym politykiem, jak bardzo jest wybitnym um, strategiem, no bo rzeczywiście, żeby utrzymać się tyle czasu przy władzy, żeby stworzyć system, który jest tak wodoszczelny, który jest tak inteligentnie zaprojektowany, bo bardzo wiele z tej technologii politycznej, takiej inżynierii politycznej, którą on tutaj stworzył na poziomie ustrojowym, tego zabetonowania wszystkich innych instytucji poza parlamentem, tego wyniszczenia mediów, ale nawet tego, ja zawsze lubię przytaczyć taki przykład, że Wiktor Orban bardzo szybko, jak został premierem po raz kolejnym w 2010 roku, to stworzył dwa równoległe um, korpusy prasowe. Jest tutaj osobny korpus dla prasy zagranicznej, jest osobny korpus prasowy dla prasy e, krajowej i oni bardzo zawsze sprawnie prowadzili tę maszynę propagandową. No i po prostu Orban był bardzo odważny w byciu w awangardzie tego antyliberalizmu, populizmu. No przecież kiedy on już drugi raz wygrywał wybory w 2014 roku, to nie było ani Brexitu, ani Trumpa, ani jeszcze nikt nie słyszał o Andrzeju Dudzie w Polsce. Prawo Sprawiedliwość było głęboko w opozycji. Matteo Salvini był marginalnym politykiem we Włoszech, a Vox nie istniał. A Orban już był wtedy bardzo zawarowany. W tej swojej krucjacie. No i już tak jednym zdaniem, odpowiadając na to pytanie, jak to się stało, że my wszyscy z tym Orbanem chcą mieć coś e, wspólnego, no to jest w dużej mierze bezpośrednia konsekwencja tego, jak on widzi świat, no bo e, on miał taką ambicję, co może się trochę wydaje śmieszne, ale on tak właśnie myśli, że, że on by chciał być takim europejskim narendrom modim, premierem e, e, Indii, który prowadzi taką politykę zagraniczną w wielowektorowości i bycia generalnie przyjacielem wszystkich. No, no tak, Wiedział, Węgierski tak premier ma argumenty, żeby tak myśleć o sobie i o swoim kraju. No w końcu mówimy o, no, z całym szacunkiem dla Węgier i dla Węgrów o, o niewielkim państwie w środku Europy. No i znowu wracamy do tego samego. Myślę, że węgierski premier jak najbardziej w swoim własnym światopoglądzie myśli, że ma argumenty, żeby myśleć o sobie jako takim polityku i pewnie nawet nie, nie myli się za bardzo, czy nie, nie, nie rozbiega się z prawdą. Natomiast to się nie przekłada na życie węgów, bo myślę, że to jest ta jednozdaniowa esencja rozczarowania coraz większej liczby Węgrów Fideszem i Orbanem. Orban jest rzeczywiście gigantycznym, inte intelektualnym czy ideologicznym celebrytą. To jest prawdą, że te rzeczy, które on wymyślił tutaj nad Dunajem, były bezpośrednią inspiracją dla Project 2025, że Amerykanie na różnych etapach ten ruch maga się uczył od tego, co Viktor Orban zrobił na Węgrzech. Tylko Węgrzy nic z tego nie mają, bo co z tego, że Orban jest wielkim przyjacielem J.D. Vansa i jest jakimś takim um, światłem w tunelu wojen kulturowych, bo tak naprawdę Vans przyjechał tutaj uczyć się prowadzenia tych wojen kulturowych, tego takiego agresywnego chrześcijańskiego nacjonalizmu, itd., itd., natomiast Amerykanie, na przykład, nie inwestują na Węgrzech. To się nie, prze, nie przekłada na dobrobyt. Przyjaźń z Chinami miała doprowadzić do tego, że Węgry byłyby takim europejskim czy oknem na Europę dla Chin. I z tych inwestycji też nic nie wyszło. Jedyne co, no to można rzeczywiście powiedzieć, że w miarę tania jest tutaj energia dlatego, że Węgrzy cały czas czerpią węgrowodory z rosyjskich zasobów. No ale to też, umówmy się, nie jest strategicznie dobrym rozwiązaniem, no bo gdyby Wiktor Orban przegrał teraz wybory, no to Władimir Putin natychmiast o nim zapomni, bo Orban już nie będzie mu przydatny po prostu. Czyli to jest dowód na to, że Orban jest świetnym, bardzo sprawnym organizatorem, politologiem, ideologiem, ale kiepskim biznesmenem? i na tym być może powinien mu się noga? Ja bym nie powiedział, że on jest kiepskim biznesmenem, bo on personalnie bardzo dobrze na tych 6 latach władzy wyszedł. No to może menadżerem, sprażał... może powinnam użyć takiego sformułowania. Menadżerem, menadżerem znaczenia zarządzaniem, kraju. budżetem i, i kreowania przyszłości również tej gospodarczej swojej ojczyzny. Yy, tak, tak. Myślę że, myślę, że to jest chyba taki kolejny przykład już polityka, bo widzimy też to w Donaldzie Trumpie w tej drugiej kadencji, który się nie kieruje w ogóle interesem e, narodowym, czy, czy, czy dobrostanem swojego własnego narodu. On się kieruje jakimś swoim wektorem ideologicznym, który jest połączony z, ze stworzeniem oligarchii wokół siebie. Bo, bo współczesne Węgry, tak, na pewno mówiąc jednym zdaniem, to nawet nie jest państwo skorumpowane, to jest państwo mafijne. Dlatego, że w państwie skorumpowanym wystarczy właściwej osobie po prostu dać pieniądze pod stołem i można uzyskać jakąś korzyść bez względu na to, kim się jest. Natomiast w państwie mafijnym trzeba po prostu być częścią układu i ten układ nie jest tylko państwowy. On jest też w sektorze prywatnym, bo ja na przykład tutaj słyszę takie bardzo lękliwe prognostyki wobec Madziara, które na przykład odnoszą się do inwestycji infrastrukturalnych, bo wszyscy w Budapeszcie mówią... Zdecydowana większość dużych firm budowlanych y, Prywatnych na Węgrzech Należy do jednego człowieka Który jest bardzo bliskim znajomym Orbana I jeżeli Madziar będzie chciał zrobić y, Jakąkolwiek większą inwestycję Musi się z nim dogadać Bo jak nie zrobi tego z nim To musi zaprosić zagraniczny kapitał A jak zaprosi zagraniczny kapitał To się narazi na y, ataki Że sprzedaje węgierskie mienie Że jest ojkofobem I wszyscy znamy te wszystkie historie Więc ten, ten system tutaj jest naprawdę ciasny Ale korzyści z niego czerpie garstka ludzi to też zastanawiam się na ile wygrana w tych wyborach opozycyjnej Tisy gwarantuje jej sukces, na ile jest to cel sam w sobie, to zwycięstwo wyborcze, a na ile to jest jeszcze etap, który trzeba pokonać w drodze do zaspokojenia oczekiwań głosujących na opozycyjną partię wyborców. Myślę, że Madziar dostanie duży kredyt zaufania, jeśli wygra. Zwłaszcza, jeśli wygra większością dwóch to znaczy będzie miał dwie trzecie w mandatu w parlamencie, co mu da większość konstytucyjną. I dużo, myślę, zależeć będzie od tego, jak się zachowają niektórzy gracze wewnątrz tego systemu. Dlatego, że z jednej strony można zakładać, że Madziar, no w końcu nie będący jakimś bardzo innym politykiem od Orbana, tylko, że przestrzega praworządności może nie chce się przytulać do, do, do Władimira Putina, on będzie w stanie się dogadać z niektórymi elementami tego systemu. No, w pewnym sensie będzie musiał to zrobić, dlatego, że jeżeli tego nie zrobi, no to ten system natychmiast stworzy taką reakcyjną rewoltę wo, w, wokół hmm. niego I, i, i z tej tis już nic nie zostanie po, po, po kilku miesiącach. Natomiast możliwe, że ten kij ma dwa końce i możliwe, że gracze, którzy są wewnątrz tego systemu będą się chcieli z kolei dogadać z tis no i to z kolei też można interpretować, bo, bo są też takie teorie, że no, jak się nie rozwali tego systemu do końca, to tista z czasem po prostu wy wyewoluuje w kolejną taką mutację Fideszu i znowu będziemy mieli ma państwo mafijne, tylko może z jakąś lepszą twarzą. No bo w sumie dlaczego, no tak cynicznie zapytam, nie korzystać z tych wyważonych albo otwartych, albo uchylonych przez Orbana drzwi. Panie redaktorze, a co będzie, jeśli wygra Urban? Co będzie, jeśli wygra Orban? No to myślę, że jest domknięcie systemu dla Węgrów. Tu niestety bardzo wielu ludzi przewiduje jakąś taką, no nie chcę powiedzieć o Węgier, no bo to już jest bardzo daleko idące oskarżenie, no ale jednak domknięcie systemu na poziomie na przykład przyjęcia tego słynnego prawa o zagranicznych agentach wpływu, które jest prawem ściągniętym z Kremla. A co Dlatego, Orban... z obecnością wtedy Węgier w Unii Europejskiej? Myślę, że Węgry pozostaną w Unii Europejskiej, no bo nie jest tak łatwo kogoś z Unii wyrzucić. Natomiast nikt w Unii już nie będzie z nim pracować. Myślę, że to jest ten moment, w którym Orban przelicytował, bo pamiętajmy, że on grozi również zapytowaniem całej unijnej perspektywy budżetowej. Czyli, czyli po prostu środków finansowych na przykład no nie wiem, na subsydia rolnicze dla Francji, Włoch, nie mówiąc o Polsce, czy nie wiem, Holandii. I jeżeli on rzeczywiście będzie dalej po prostu hamulcowym, blokującym wszystko, no to myślę, że artykuł 7, czyli po prostu odebranie praw głosu Węgrom na forum Rady Europejskiej jest jak najbardziej możliwe, bo, bo po prostu już na tym etapie przed wyborami on włączył opcję nuklearną, już zawetował wszystko co się da. No i między innymi też dlatego te wybory są takie ważne dla Ukrainy. Dlatego, że jeżeli Orban się nie dogada i nie odblokuje, znaczy nie ściągnie swojego weta dla tej 90-miliardowej pożyczki dla Ukraińców, to Ukraińcom się po prostu skończą pieniądze. A myślę, że jak wygra, no to nie będzie miał powodu, żeby się układać z Unią Europejską. Panie redaktorze, to jeszcze wybory na Węgrzech, a sprawa polska. I nie mam tutaj na myśli jedynie kwestii azylantów, którzy w Budapeszcie znaleźli schronienie, a są członkami poprzedniej ekipy rządzącej. Mam na myśli oczywiście Zbigniewa obrań i Marcina Romanowskiego. No, azylantów można tutaj akurat spotkać na ulicy yy, yy, i nie wydają się yy, specjalnie przejęci tym, co się tutaj wydarzy, bo, bo, bo spacerują sobie dość otwarcie. Natomiast yy, jeśli chodzi o sprawę polską, myślę, że wiele mówi to, że Peter Mazur powiedział, jeżeli zostanę premierem w pierwszą graniczną podróż, przyjadę do Warszawy. Bardzo dużo opozycyjnych polityków, ale też przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego mówi, yy, że chcą się uczyć od Polaków, chcą patrzeć, co się w Polsce udało po... Zmianie władzy, czyli po tak zwanej, czy w trakcie tak zwanej redemokratyzacji, czy w postpopulizmie, a też co się nie udało. I myślę, że yy, myślę, że trzeba pamiętać, że Peter Madziar jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, a szefem kiedyś Europejskiej Partii Ludowej był Donald Tusk. Myślę, że dla polskiego rządu Madziar będzie dobrym partnerem, bo będzie takim trzeźwym, yy, niekoniecznie takim chory optymistycznie pro ukraińskim głosem, a Polska też potrafi być krytyczna wobec Ukrainy yy, yy, w tej chwili. Natomiast yy, ważne też myślę, tak jednym zdaniem tylko powiem, jest to, co się wydarzy na Węgrzech w takiej triangulacji, powiedziałbym, Węgry, Polska, Stany Zjednoczone. No bo Orban jest bardzo mocno przyssany do Donalda Trumpa. Trump bardzo jednoznacznie go popiera. E, natomiast w kontekście takim szerszym europejskim, no ta afiliacja z Trumpem się robi coraz bardziej toksyczna. No bo Trump działa na szkodę Europy. Trump grozi Europie, chce wyjść z NATO, przez wojnę Trumpa w Zatoce wszyscy płacimy więcej na stacjach benzynowych. No i trzeba się będzie zastanawiać, czy na, nawet jeżeli Orban wygra a na przykład Trump będzie tracić w sondażach przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, czy czasem nie dojdzie do niemożliwego, że to Orban będzie odetnie od Trumpa. Bo takie głosy też tutaj e, słychać w Budapeszcie. Panie redaktorze, to na no już zakończenie naszej rozmowy no musi paść to rytualne pytanie. Kto wygra te wybory pana zdaniem i kto przejmie władzę? I czy wygrana w wyborach więcej głosów zgromadzonych będzie oznaczała pana zdaniem w stu procentach, że ta władza trafi właśnie w ręce tego, kto to głosowanie wygra? Na drugie pytanie odpowiem na pewno nie. I to nawet nie jest kwestia jakiejś tam malwersacji, czy oszustw, dlatego, że ta ordynacja wyborcza mm. jest tak zmieniona, że Fidesz mógłby mieć 45%, a TISA 55%, a Fidesz wygra w konkretnych okręgach i tak będzie miał więcej mandatów. To jest w ogóle matematycznie możliwe. Natomiast kto wygra wybory? I w tej chwili ja patrzę za okno, widzę ludzi idących do y, lokali wyborczych, widziałem sondaże, rozmawiałem z ludźmi, byłem na wiecach, powiem TISA. Natomiast czy TISA przejmie, przejmie władzę, czy to będzie spokojne przekazanie władzy, czy ono w ogóle nastąpi, zobaczymy jutro. Pan Mateusz Macini, reportażysta, tygodnik Polityka, Gazeta Wyborcza, z, prosto z Budapesztu yy, mówił o tym dla Państwa. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. A my przypominamy, że w Polskim Radiu 24 temat wyborów na Węgrzech jeszcze niejednokrotnie się pojawi, a w pełnym wymiarze po godzinie 22. Wtedy zapraszamy Państwa na węgierski wieczór, w którym będziemy się przyglądać wyborom nad balatonem. Zaproszenie do naszego studia przyjęli m.in. doktor Habilitowany Miklosz Mitrowic, historyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczu oraz dr Habilitowany Robert Rajczyk, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy się łączyć także z naszymi wysłannikami. Na Węgry, korespondentem Piotrem Piętką i reporterem Michałem Makowskim, którego mogli Państwo usłyszeć także na początku tej części naszego programu. Zapraszamy to dzisiaj w Polskim Radiu 24 po godzinie 22. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.